Witamy serdecznie w kolejnym odcinku Kombinatu, odcinku o tyle nietypowym, że jest to rzadko spotykany na tej stronie, na tym blogu duet. Będziemy sobie rozmawiać dzisiaj z Szymasem. Witam Cię Szymas. Cześć Mando, witam wszystkich słuchaczy pobawię się wprowadzącego. Yy, z góry mówię, że jak przekroczymy 30 minut, to ja się rozłączam. Także <głos> <głos> kombinat rządzi się swoimi prawami. i Tutaj mają być krótkie podcasty, więc zwięźle. Dzisiaj będziemy mówić o niezniszczalnych. Z naciskiem na część trzecią, ponieważ dwie pierwsze już Szymas zrecenzował, ale no ja jednak yy, na pewno dorzucę swoje trzy grosze i pewnie od tego zacznę, od kilku zdań na temat tych dwóch pierwszych części. Yy, Szymas, najwyżej dopowiadaj albo, albo po prostu komentuj to, co ja będę mówił. Tak myślę, że tak zaczniemy. Ja to przede wszystkim odsyłam po prostu do kombinatu, tak? No, no, 4 sierpnia. Zresztą okazało się, że ukazał się w dniu premiery światowej. No Jest szalnych trzy, więc też fajnie wyszło nawet. Okej, okay, żeby nie przedłużać. Ja jestem ogromnym fanem tej serii, ogromnym fanem tego filmu. Dla mnie po prostu pomysł na ten film to było coś, na co na co czekałem całe życie, nie zdając sobie nawet sprawy, że na to czekam, bo nigdy nie myślałem, że coś takiego może powstać. I między innymi też dlatego nigdy nie zabrałem się za recenzowanie tych filmów, bo to jest coś jak Mroczna Wieża Kinga. Ja jestem po prostu zbyt przesiąknięty tym. Dla mnie już samo ogłoszenie obsady... Ja już na, na tym etapie wiem, że ten film mnie kupi, że, że, że nie będę w stanie powiedzieć złego słowa o tym filmie, dlatego bez bezsensem było, że ja to nagrywał. No co innego dyskusja. W dyskusji mogę być przez kogoś przystopowany. <grych> Okej, okay, dwa zdania o jedynce. To był film oczywiście, który ja uwielbiam. Ludzie go krytykują, ja go wielbię, ale no, wiem, że ma on niedociągnięcia. Zacznijmy od tego, że obsada jeszcze nie była idealna w tym filmie. To po pierwsze. Po drugie w, według mnie ta ciemna strona mocy, to czarna charaktery, to też nie było to. To, to. to było fajne, bo to była taka klisza filmów akcji z lat 80. -tych. Mieliśmy tego generała granego przez Batistę z Dextera i tak i Erika Robertsa, czyli Amerykanin wiesz, w garniturku, gdzieś tutaj przyjeżdża do jakiegoś kraiku, do jakiejś wysepki rządzonej przez dyktatora i mamy jakąś plantację narkotyków i no, no to, to był pomysł ży żywcem wyjęty z filmów sensacyjnych z tamtej epoki i to było fajne, no ale dla mnie Batista był po prostu postacią z tła, to, to, znaczy, to była postać nieistotna, jakby, ja, ja naprawdę uważam, że jakby pociąć ten film i wyciąć wszystkie sceny z tym człowiekiem, to i, I puścić to komuś, to, to, to by się ten ktoś nie zorientował, że ten film został pocięty. Takie jest moje zdanie. To znaczy, myślę, że jednak ciutkę przesadzasz, bo przecież tam był cały wątek córki, więc gdyby ojca wyciąć, to trzeba by też wyciąć i córkę, ale w każdym razie moim zdaniem właśnie... Jedynka była jednak bardzo dobra, nawet pod kątem tej fabuły. Oczywiście te czarne charaktery nie były jakoś szczególnie mocne, ale za to jedynka miała mniej pretekstową fabułę niż kolejne części. Ta fabuła moim zdaniem była taka bardziej jednak przemyślana, nawet jak na film akcji, chociaż korzystała z tych wszystkich stereotypów. To dla mnie w jakiś tam sposób była interesująca. tak? Nie chodziło tylko o to, by doczekać do końcowej walki, tylko no, oglądałem i cieszyłem się właśnie wydarzeniami kolejnymi, tak? Więc ja to oceniam jednak na plus. A dwójka właśnie już miała tę historię taką strasznie pretekstową, tylko że dwójka znowu, jeżeli chodzi o humor i te wszystkie metakomentarze, o to jego nie, no to pod tym względem była idealna. właśnie dwójka poszła bardziej nie tyle w komedię, co właśnie w humor i, i w taki ogromny dystans do siebie. No, tutaj naprawdę to już balansowało na granicy. Są ludzie, którzy to krytykują, dla mnie to było idealne w dwójce. Minus jest taki, że Jet Lee ma mikroskopijną rulkę, w jedynce on miał trochę większą rolę. Tak. Zresztą od jedynki tak naprawdę go prawie nie widzimy na ekranie. Plus, ogromny plus jest taki, że Dolf Langren gra pozytywną postać, on tak naprawdę dopiero w dwójce rozwija skrzydła. W jedynce on też ma momenty, ale ja mam wrażenie, że chyba Niezniszczalni dwa to jest pierwszy film, w którym ten aktor, a przynajmniej pierwszy, który ja pamiętam, w którym ten aktor gra taką naprawdę czysto pozytywną postać, biały charakter i on pokazał tutaj klasę. Dla mnie to był jeden z jaśniejszych punktów tego filmu. Dokładnie. On i właśnie ta finałowa walka, no to są takie dwie bardzo mocne strony tego filmu. No finałowa walka to jest coś, na co chyba każdy, kto wychował się w latach 80. i 90. -tych, czekał całe życie, bo tutaj mamy Sylwester Stallone walczący z Jean-Claude'em Van Damme. no to jest <ścoughs> wystarczyło, że oni stoją naprzeciwko siebie i Van Damme kopnął z pół obrotu i po prostu w kinie to był odjazd. Nie? Do tego właśnie, no, właśnie w dwójce czarne charaktery, czyli ta druga strona na barykady jest, jest idealna jest bardzo dobrze zrobiona ponieważ mamy i Van Dama i Atkinsa tak, tak. I, i to jest jest dwóch aktorów akcji z, z dwóch różnych epok i, i mamy to starcie Stallone versus Van Dam i Jason Statham versus Atkins no, i to wypada świetnie to jest najmocniejszy chyba faktycznie punkt tego filmu i nawet właśnie dla tego wątku warto obejrzeć ten film nie wiem nawet jeżeli komuś ten humor nie pasuje to myślę że dla samych tych właśnie scen Konfrontacji powinien jednak obejrzeć dwójkę. Poza tym strasznie mi się podobało, że wiesz, zdziwiło mnie, co robi jakaś dziwna młoda twarz na plakacie. Ja nawet nie pamiętam, jak ten aktor się nazywa to jest brat tego kolesia, co gra Tora w Avengersach. No tak, tak. E, no i wiesz, no, no tak sobie pomyślałem, że dobra, no, chcą przyciągnąć młodszą widownię a to jak szybko się rozprawiają z tą postacią to mi się bardzo podobało to jest takie jakby pokazanie może nie tyle faka, ale, ale takie zagranie na nosach mam wrażenie młodej widowni damy wam przystojniaka na plakat a, a i tak się go pozbędziemy w, w zasadzie w, niemalże w pierwszej scenie filmu. Fajna rzecz, co niestety w trójce zostało już troszeczkę inaczej poprowadzone i dobra i ja tak dość chaotycznie to może zacząłem, ale powiedziałem, co myślę o dwóch pierwszych i myślę, że możemy przejść do trzeciej części. No ja się z tym wszystkim w miarę zgadzam i teraz właśnie trójka. No to może pomimo wszystko słówko o fabule, nie? Tak. W trójce no ogólnie schemat jest taki sam, tak? Czyli ci nasi najwięksi bohaterowie właśnie dzieciństwa z tych filmów kina akcji pod wodzą slaja, znowu muszą wystawić własną skuteczność na próbę, pogadać o przemijaniu, o tym, czy jeszcze jest dla nich miejsce na tym świecie, potem skopać tyłek swojemu przeciwnikowi i jego armii, no i przy tym zarobić grubę miliony, tak? A jeżeli chcemy wejść w szczegóły no to zaczyna się od odbicia z więziennego konwoju dawnego przyjaciela Bagna Rosa i byłego niezniszczalnego doktora śmierci. A w tej roli Wesley Snipes, czyli nowa twarz w serii. Ten przyłącza się do ekipy, wszyscy wyruszają na misję. I to jest kolejne takie zagranie, to o czym ty mówiłeś w podcaście o Niezniszczalnych, że to jest takie y, taka zabawa z przełożeniem y, rzeczywistości na, na taśmę filmową, no bo przecież oni czekali z nakręceniem Niezniszczalnych 3 na wyjście Wesley'ego Snipes'a z więzienia. W prawdziwym życiu czekali, no i, i, i zrobili tego w parodię w, w pierwszej scenie Niezniszczalnych 3. Dokładnie i mówiłeś o tym dystansie i Tutaj właśnie oni się nie cackają z tym, tylko walą właśnie prosto z mostu, bo Snipes właśnie miał zagrać już pierwszych niezniszczalnych, zastąpił go chyba Cruz, ale to wszystko przez to, że miał problemy z prawem i tutaj właśnie w filmie też ktoś go pyta, dlaczego siedział i tak dalej, no i on powiedział, że przez podatki. No i się okazało, że naprawdę siedział w prawdziwym życiu za uchylanie się od podatków przez 3 lata. I no, no świetna sprawa, tak, że no koleś spędził trzy lata za kratkami przez podatki i zlewa się z tego w filmie akcji. No, fajna sprawa. No i tutaj się przyłącza do naszej ekipy, jadą na kolejną misję, mają załatwić niebo jakiegoś tam pierwszego lepszego handlarza bronią, ale okazuje się, że to nie jest właśnie jakiś tam byle jaki przestępca, tylko Stonebanks, w tej roli Gibson, współtwórca, współzałożyciel całej grupy, który Ross kiedyś wpakował chyba cały magazynek w klatkę piersiową. Wszyscy myśleli, że Stonebanks nie żyje, a tu niespodzianka żyje i ma się na tyle dobrze, że potraktował naszych bohaterów podejrzewsko z karabinu maszynowego i jeszcze jakiś wyrzutnik rakiet czy bombę na nich z helikoptera zrzucił, już nie pamiętam dokładnie. W każdym razie przez to Caesar trafił do szpitala, tak na ostre duże, nie wiadomo w ogóle, czy przeżyje. A Ros się załamuje, rozwiązuje ekipę i wyrusza na poszukiwanie właśnie młodych, gniewnych, którzy zastąpią dotychczasowych niezniszczalnych, by ostatecznie zemścić się na Stonebanksie i no cóż, no to jest w sumie taka spora zmiana, tak, bo odrzucamy na dużą część filmu tych naszych starych bohaterów, sięgamy po tych nowych i właśnie jak to odebiałeś? To było dość słabe, to był słaby element filmu. Ja dopiero przed pójściem do kina przeczytałem pierwszą recenzję, to znaczy wiedziałem, że, że w tym filmie wystąpi dużo młodzieży, ale dopiero przed pójściem do kina przeczytałem pierwszą recenzję i, i, i dowiedziałem się jak ten film jest skonstruowany i, i ten element naprawdę jest słaby. Po pierwsze jest dość głupi, no bo, no bo to, jest, to, to nawet fabularnie nie jest jakoś umotywowane. To znaczy jest umotywowane tak jak ty to mówisz, ale to jest bez sensu. No tak no, właśnie. No, no. To po pierwsze jest bez sensu, a po drugie jest to nudne. No ta, ta część filmu naprawdę była nudna. Te, ja na tym filmie byłem na, na maratonie trzech części. To był trzeci film, ja już byłem zmęczony i to mnie dodatkowo wymęczyło. No naprawdę to się ogląda słabo. Oj, no to... Ja się teraz bardzo cieszę, że nie byłem na maratonie, że nadrobiłem te dwie części w domu, bo ja chyba bym strasznie źle ocenił ten film, gdybym był na maratonie. Ja byłem po prostu na takim pojedynczym seansie. To już było wtedy, gdy miałem złamaną właśnie szczękę, znaczy żuchwę i właśnie miałem to wszystko zdrutowane, Ogólnie wszystkiego mi się odechciewało No i mówię, pójdę do kina, chociaż trochę się wyluzuję i chociaż byłem zupełnie przytomny, wyspany i tak dalej i byłem tylko na jednym filmie, to mnie to i tak strasznie znudziło i właśnie tak zdziwiło, bo jednak jedynka zaczęła się mocno. Dwójka to, początek dwójki jest dla mnie przeepicki. Tak, jest tyle tam smaczków, właśnie gagów, dowcipy słowne, jakieś napisy na tych pojazdach, oni tam robią tę rozróbę, masa najróżniejszych scen z filmów, akcji. Mamy tam dosłownie wszystko, rzucanie nożami, kopniaki, walkę na pięści jakieś strzelanie, helikoptery, czołgi, inne pojazdy, no wszystko tam jest. A tutaj jak mamy to odbicie snajpersa z tego konwoju, no to oni tak naprawdę podlatują tym helikopterem. No jest tylko akcja z helikopterem, tak? I no to było słabe w porównaniu do jednak rozpoczęcia dwójki chociażby, a potem jeszcze te wszystkie rozważania o tym, że no nasz czas przeminął, no, no, no. boże, jacy my jesteśmy starzy i smutni, w ogóle wiecie co, kocham was, ale musicie odejść, rozwiązuję ekipę i no, poszukam młodych, muszę słody. walczyć z arcywrogiem, który pokonał naszą ultra ekipę, dlatego poszukam jakichś młodych, gniewnych, którzy i tak nie mają z nim szans, ale spróbujemy. <głos> No, tak. poza tym skoro już wyrzuca starych to powinien sam też siebie wyrzucić bo, bo jest tam jednym z najstarszych no, dokładnie. On przy tych młodych wyglądał nie najlepiej a zresztą ci młodzi no kurczę no to jest trochę takie zaprzeczenie tego czym miała być ta seria no. Tak. no takie trochę wypaczenie poza tym jeszcze bym zrozumiał gdyby to byli jacyś aktorzy naprawdę powiedzmy nowego pokolenia kina akcji nawet jakieś tam gwiazdki znane tylko nie wiem naprawdę ludziom którzy interesują się takimi filmami niszowymi, bo teraz nawet jeżeli by były to gwiazdki z jakieś tam, wiesz, trzecio-czwartoligowe, a, a tutaj tak naprawdę to tylko chyba ta kobitka, ta, ta, ta dziewczyna to była jakaś wrestlerka, a tak to... I jeszcze Wiktor Ortiz był, bo a, jest bokserem. Aha, tak, ale, ale pozostali to, to były jakieś po prostu tam... Gwiazdki kina i to. Ale właśnie chyba nie, to nie też... były gwiazdki kina. Właśnie zobacz, po pierwsze powiedziałeś wrestlerka, ja powiedziałem bokser, te pozostałe osoby są zupełnie nieznane. O... Jeden, jeden wiem, że w zmierzchu grał, ale no tak. chyba jakąś drugoligową postać. Ale właśnie zobacz, no. ja wiem, że kino akcji praktycznie już nie istnieje, tak? Ale jednak przez te ostatnie kilka lat widziałem nie wiem, z dziesięć filmów, jakiś tylko walcz i tego typu rzeczy i gdyby chociaż z tych filmów wybrali tych aktorów taką, no jednak... W cudzysłowie, ale śmietankę, tak? Oni wybrali praktycznie randomowe osoby i do tego. No to by nam... był taki fajny ukłon zresztą stalonego w, wiesz, w stronę nowego pokolenia. Tak, nie? takie zielone światło też dla nich, tak? Pokażcie się. No to, zróbmy takie coś damy fajnego. wam szanse, żebyście pokazali się na dużym ekranie, gdzie może do tej pory nawet nikt was nie oglądał na dużym ekranie. No właśnie, a oni wzięli takie praktycznie niemalże przypadkowo osoby i do tego na przykład Wiktor Ortiz, który jest bokserem, ani razu nie walczył wręcz w tym filmie. No to, to moim zdaniem też bez sensu. Zresztą tak samo Jet Li w tej y, części pojawił się też na krótko po pierwsze, a po drugie nie walczy. No nie wiem, jak można wziąć Jet do filmu akcji i nie dać mu chociaż przez chwilę y, no, z kim się tam pokopać. Tak? No smutne trochę. No i to była najsłabsza część tego filmu. To i usunięcie humoru, bo z trzeciej części prawie całkowicie zniknął humor. Według mnie, ale to ja jestem odosobniony w, w tym. Ja już na etapie kompletowania Epsady wszyscy się jarali tym, że będzie Ford Gibson, że będzie Banderas. Ja. Ni to mnie grzało, ni, ni ziembiło tak naprawdę. Ja uważam, że w drugiej części została skompletowana obsada idealna dla tego filmu. Gdyby dało się powtórzyć dokładnie tą samą obsadę, to, to trójka byłaby filmem idealnym, ponieważ no, no, wydaje mi się, że nie da się lepiej napakować takiego filmu niż to co zostało zrobione w dwójce, z tym, że no już część z nich, część z tych bohaterów umarła, więc powtórzyć się tego nie da. Właśnie chciałem to powiedzieć, no, Van Damme i Van no, no, szkoda Van Damme. No. I tutaj dla mnie Ford czy Gibson na etapie ogłaszania obsady to kompletnie mnie nie grzało. I tak naprawdę ja to też odczułem w filmie. Banderas? Okej, okay, to jest facet, któremu tutaj należy się osobny blok, osobny akapit. Chociaż niektórzy twierdzą, że był za bardzo przerysowany. Dla mnie był, był był tym fajnym punktem programu. Tak powinien wyglądać cały film. Natomiast Ford i Gibson dla mnie, dla mnie to nie były postacie, które powinny się tu znaleźć. Ford wyglądał koszmarnie i, i tak naprawdę ta rola była nijaka. Aż się prosiło w tylu miejscach, żeby on y, chociażby jednym zdaniem nawiązał, nie wiem, do jakiejś swojej roli Hannah Solo czy Indiany Jonesa i już by było fajnie. Tylko, że gdyby wystąpił w dwójce, to by właśnie to zrobił. A że wystąpił w trójce, którym rządziła inna koncepcja, no to tego nie zrobił. Natomiast Gibson był dla mnie po prostu niejakim czarnym charakterem. Wiem, że większość się z tym nie zgadza, ale dla mnie on był nijaki. On mi nie pasował do tej roli. Po pierwsze, kompletnie nie kojarzę tej postaci z czarnymi charakterami. Po drugie, kompletnie nie zagrała dla mnie jak czarny charakter. Po trzecie, kompletnie nie kojarzę go z kinem akcji. Jest tam jedna scena, w której Gibson rozmawia z Robertem Dawi, To jest ten taki aktor z taką twarzą zniszczoną jakby trądzikiem młodzieńczym, czy, czy czymś z taką podziabaną po, po twarzą i to jest facet, który by mógł wcielić się w, te, w tą złą postać i to jest facet, który powinien trochę dłużej występować na ekranie, a tak naprawdę tutaj jego rola ogranicza się do mikroepizodu, który jest zbędny. I ja bym mógł dalej to ciągnąć, ale wtedy za dużo chyba wątków naraz powiem, także tak, tak. tak, ustosunkuj się do tego, co, co powiedział. To po kolei, co do Harrisona Forda rzeczywiście mnie strasznie brakowało jakichś takich autoironi komentarzy, znanych cytatów, czegokolwiek. Szczególnie, tak? że tam były momenty, gdzie to dało się wcisnąć. No, jak on siedział za sterami to helikoptera, to ja tylko czekałem, aż powiem, mam złe przeczucia co do tego albo coś w tym stylu. Dokładnie, możliwości było wiele, tego nie wykorzystałem, ale, ale pomimo wszystko ja akurat Harrisona Forda kupiłem. Dla mnie to było jednak coś pozytywnego, ale to może też głównie przez to, że to on wypowiedział najlepszy tekst z tych właśnie takich tekstów ironicznych, żartobliwych w całym filmie, czyli chodzi mi o komentarz w kwestii Willisa, bo jak fani serii zapewne wiedzą, Willis zażądał 4 milionów dolarów za chyba właśnie 4 dni kręcenia filmu a miał dostać tylko trzy. no i on uznał, że za trzy nie będzie występował, no i wtedy Sly go zwolnił i na jego miejsce jak gdyby wszedł Ford i tutaj właśnie Sly przyjeżdża na spotkanie, przeciw wychodzi mu Ford, no i Slaj mówi, że miał rozmawiać z Churchem, czyli bohaterem granym przez Willisa w poprzednich dwóch częściach, a Ford mu wtedy odpowiada, he's out of the picture. I to mi się tak spodobało po prostu. No, to znaczy ja za to, to w ogóle tak jak, tak jak może i Ford mi nie pasował na ekranie, to i tak się cieszyłem, że go widzę, bo, bo no to jest osobna, temat na osobna dyskusje. To, co Willis, to, to, to jego gwiazdożenie, to, co on zrobił przy tym filmie, to, to szczerze, gdybym teraz miał wybór Willis czy Ford, to chyba wolałbym, żeby Ford w czwórce wystąpił. Chociaż no to jednak Willis, nie? I, i tutaj za, za Willisa wszedł nie tylko Ford, za Willisa wszedł w sumie Ford i Banderas, tak. czyli oni, o, oni we dwóch w, weszli w, za tą kasę, której nie chciał Willis. Nie? Tak, tylko, Smutne. że chodziło mi o to, że fakt tak dosłownie za Willisa i właśnie no, no, ja Willisa za, uwielbiam. No, bo jeszcze za jego postać. Willisa uwielbiam, no naprawdę praktycznie każdy jego film lubię. Z malutkimi wyjątkami, ale to już nieważne. I w wyjątkiem tych filmów, których nie było. Ale no, to też było słabe, tak, taka kłótnia. Za... Przecież jednak miał po prostu ogromną kasę, ale no właśnie już, a od tego przejdźmy dalej, Gibson Gibson dostał tę rolę takiego trochę chorego psychicznie gościa, apatycznego czy coś i z założenia to może i, może na papierze to wyglądało dobrze, ale w filmie rzeczywiście wypadło to słabo, on był taki trochę nijaki i też nie wiem, właśnie wydawało mi się, że on miał być taki trochę szalony czy coś, ale to nie do końca było widoczne, a teraz właśnie może teraz trochę o nim porozmawiajmy. Ty mówiłeś, że go kupiłeś tak w całości, tak? Tak. Chociaż gryzło się to z koncepcją filmu, filmu, który był cały czas poważny, a nagle pojawia się taki tak, tak maksymalnie przerysowany koleś, który, który tutaj, no, no to się gryzło, ta pierwsza połowa, później z tą drugą połową, gdzie pojawia się Banderas, to kompletnie nie grało, ale jego jako postać kupiłem no to właśnie ja też, najpierw gdy się pojawił pierwszy raz, tak, jako ten taki podstarzały kaskadę, któremu mnie wyszło no to to było bardzo fajne potem spotykamy go znaczy widzimy go głównie w kontekście przygotowań slaja do misji tak i Snaj po prostu jest taki ultra smutny ultra poważny a wokół chodzi ten Panderas i po prostu opowiada te swoje historie życiowe i to jest fajne, tylko że ta scena trwa tak cholernie długo że krew nie zalała w pewnym momencie, bo to było śmieszne przez pierwszą, drugą, trzecią historię, ale mnie się wydawało, że to naprawdę trwało, nie wiem, 5-10 minut i on po prostu slaj chodził z tymi różnymi bagażami, jakąś liną, bronią, od helikoptera do jakiejś skrzynki, od skrzynki do helikoptera, czy gdzieś tam, a bandera po prostu łaził za nim i opowiadał to, i moim zdaniem to było trochę właśnie słabo wyważone. Było tego za dużo na raz. I też potem nagle oni wywrócili to wszystko do góry nogami, bo nagle się okazało, że Bandera jest z taką postacią trochę tragiczną. I to też było takie dziwne, bo to w sumie oczywiście smutno. Miało smutny wydźwięk jednak, bo on potem przyznał, tak, tak, tak jak to tak, wyglądało. Tak. No, no ten film jest źle wyważony, no ten film jest źle rozpisany. No, <laughs> Zgadzam się. No. Ja właśnie wtedy też trochę zgłupiałem, ale... No właśnie, do pewnego momentu mi się to podobało, ale jednak moim zdaniem ta sekwencja była za długa. A potem przechodzimy do końcówki, gdzie tak naprawdę obie ekipy łączą yy, siły. To jest fajne, bo to ale... jest... Ale W końcu jest pokazane to... co? Ale... Jeszcze przed tym właśnie jest ta misja tylko z młodymi, nie? A, no to ja ją chciałem pominąć już całkowicie, bo jak mam <głos> jeszcze o młodych mówić, to... <głos> no to jak chcesz, to powiem. Tak, to było znów nudne. <głos> tak, i jeszcze tutaj... Też z, na wierzę, może to fajnie wyglądało, chciano pokazać, że kiedyś w filmach akcji to się głównie wchodziło, gdzieś po prostu skopa się wyważało, drzwi się rozwalało, wszystko co się rusza, a teraz korzystamy z nowoczesnej techniki, tak włamujemy się do systemów bezpieczeństwa i tak dalej. Ale no to w ogóle nie wypaliło Moim zdaniem jako jakiś wątek poboczny Było też słabe No i teraz przechodzimy do tego co, co jest no jednak chyba dla mnie najciekawsze w tym filmie Czyli ostatniej akcji gdzie y, Mamy zderzenie starej ekipie z młodą I tutaj zaczyna grać to no, no w końcu ci młodzi Jakoś tam znajdują swoje miejsce Bo to y, zaczyna się ta chemia No, no jak widziałem Dolfa Langrena Z jego komputerkiem na ręku I tłumaczącego po co mu on I że ma go od dawna No to no to, to, było, to było fajne to to było zabawne, tylko minus tego był taki, że właśnie według mnie nie, nie PG-13. My o tym jeszcze nie wspomnieliśmy, a to jest najbardziej krytykowane, że zmieniła się kategoria wiekowa. Ja przyznaję, że kompletnie tego nie odczułem. To znaczy wiem, że tam powinna chlapać krew i normalnie ona by chlapała, ale moim zdaniem ten film nie stracił na tym, natomiast stracił na... na, na na źle rozpisanym scenariuszu, na głupich pomysłach i na złym wyważeniu tego wszystkiego, bo tak naprawdę nawet w tej ostatniej akcji, która mnie się podobała, chociaż była chaotyczna, mamy z kolei stanowczo za dużo tych y, dobrych, bo ich tam jest już multum, ich tak. jest po prostu multum i każdy dostaje jakąś tam jakiś drobiazg i, i, i mamy... Ekipę kilkunastu osób przeciwko tak naprawdę Gibsonowi i jakimś anonimowym żołnierzom. I to nie gra, no to nie jest to, co było w dwójce, gdzie mieliśmy Wandama i Atkinsa, i, i fajne zderzenie tych dobrych z tymi złymi. Tutaj to nie gra. Mimo że się bawiłem dobrze, mimo że to była fajna akcja, oglądało mi się to przyjemnie, to to, to, to, to nie było to, co powinno być. No dokładnie. Z jednej strony to jest właśnie najlepsza część filmu, ale z drugiej strony się jest za duży chaos. Jednak w jedynce i w dwójce starano się dzielić akcje na pojedyncze pojedynki jednak. Na to, by każdy miał swoją jakąś tam broń, czy swoją specjalizację w walce i by każdy mógł się wykazać właśnie w jej ramach. I też by były takie duele właśnie jeden na jednego dla większości postaci. I to było moim zdaniem bardzo fajne. Tutaj dzieje się strasznie dużo i no spoko, ale jednak wolałbym taki podział na te właśnie mniejsze sceny, bo tutaj mamy tak naprawdę taką wielką, zaprzeczeniem rozpierduchę, wszyscy na wszystkich, tak, ciągle ktoś gdzieś strzela, coś wybucha w tle i nawet nie wiadomo do końca czasami, kto kogo atakuje. I tutaj mamy też sporo tych żartów, których brakowało wcześniej, mamy nie wiem, Schwarzeneggera, krzyczącego Let's get to the chopa. E, e, mamy slaja, chyba nawet mówił. E, tak, właśnie. Tak, mamy, nie wiem, slaja na koniec. I am the hug. I tak dalej. I jest właśnie kilka tych takich zabawnych rzeczy. Ale no, szkoda, że to dopiero na koniec tak okej, okay, poprawiło mi to oczywiście nastrój na zakończenie, ale... Tak, to bardzo mocno poprawiło ocenę tego filmu, no. Ale jeszcze to, co mi go znowu trochę zepsuło, to ta walka finałowa, to takie starcie Sly'a właśnie z Gibsonem. No to było nijakie. O, no, ale to, to, to jest to, o czym ja mówię. No, no Gibson, mm, nie. Ale to nawet nie było wyreżyserowane jakoś szczególnie, to starcie no, duchało patrz, tam można było kurczę, my jeszcze nie wyczerpaliśmy nazwisk z tamtej epoki, no. Zaprosić takiego Bolojanga, który cały czas wygląda nieźle i... I wow! No. zobaczyć taką walkę na koniec. Albo, albo zaprosić Michaela Dudikofa. No, ja bym dał wiele, żeby Michael Dudikow się pojawił w tym filmie. I można by go ucharakteryzować, zrobić z niego bad guy'a i też by było ok, okej. Gibson, no okej, okay, to jest wielkie nazwisko, które jakoś tam podbijało y, rangę całego filmu, ale to nie, nie, mnie, nie pasuje mi no. do tego filmu i ta ostatnia walka była nijaka. I jeszcze co do PG-13, no ja się nie do końca z tą zgodzę, bo jednak... Y Mówi, że to nie miało wpływu na odbiór, ale wyobraź sobie jedynkę bez Cezara walącego headshot'y z granatnika. No to by nie było. To była tak eficka a... scena, po prostu gdy Cezar wyciąga tę swoją spluwę, trzask i komuś urywa głowę. Wiem, że to może prymitywne, ale po prostu miałem uśmiech od ucha do ucha i cieszyłem się jak dziecko widząc to no. i brakowało mi tego. Ale wiesz, mi tutaj też chodzi o to, że w internecie po prostu przelała się fala krytyki, że to jest wypięcie się na starszych fanów, że to jest, że chcą pójść po młodzież, a przecież młodzież i tak tam y, ich nie zna i na to nie pójdzie, że to jest pokazanie faka starszym fanom. Ja się nie zgadzam, no, filmy w tamtej epoce nie były jakoś przesadnie brutalne. Znaczy nie, no okej, okay, no to to jest To jest, jest różnica przesada, z 1 Wójką, z tym się zgadzam i to widać. No, to, co ty powiedziałeś, te, te headshoty, y to było, no to było coś, ale dla mnie to nie jest jakiś pierwszy argument, który ja powiem, ten film był zły, bo nie było krwi. No, no kurczę, w, w filmach y, sensacyjnych z lat 80 też prawie wielokrotnie nie było krwi. Niektóre były brutalniejsze, niektóre nie, ale tak naprawdę to dopiero czwarty Rambo. John Rambo wprowadził tak bardzo brutalne sceny do, do kina tego typu, do filmów z, z Sylwestrem Stallone. Wcześniej te filmy nie były takie brutalne. Znaczy nie, no zgadzam się oczywiście, jeżeli ktoś to poda jako jedyny argument, no to w ogóle nie dyskutuję z taką osobą, tak? Ale po prostu trochę się tego nagromadziło, bo z jednej strony masz PG-13, z drugiej strony masz mniej humoru, masz też ogólnie no. mniej tych walk, więcej takiego, nie wiem, jakieś obyczajówki w tle i no po prostu jest za dużo zmian, moim zdaniem, na gorsze jednak w gruncie rzeczy i to się tak, wszystko nakłada na siebie. Ja, ja może się źle wyraziłem, to wpłynęło na odbiór, ale dla mnie to jest ostatni punkt, który podaję. Gdyby to był humor, gdyby to było lepiej rozpisane, gdyby tutaj było mniej młodzieży, a gdybyśmy szli utartą, sprawdzoną drogą, to ten brak krwi w ogóle by mi nie przeszkadzał. Jeszcze do tego krótka uwaga bodajże 25 listopada pojawi się wydanie Blu-ray i na nim ma się pojawić wersja nieocenzurowana, więc prawdopodobnie jakiś pg 18 i być może też kilka dodatkowych scen, bo podobno to jest ta wersja właśnie oryginalna, bardziej brutalna, więc można będzie też porównać tak dla siebie już potem. I jeszcze jedna sprawa, na którą pewnie zwróciłeś uwagę <grych> napisy w kinie. Tak, tak, no właśnie. Kurczę, te podcasty będą leciały, bo my przez ostatnie trzy dni, nag ja nagrałem pięć podcastów, to jest piąty podcast i my już o napisach w kinie mówiliśmy niedawno w, przy innym zupełnie późnym. I posłuchacie bo... tego najprawdopodobniej w najbliższy piątek w radiu SK4 po północy? Tak, magia podcastingu, coś co nagraliśmy wcześniej poleci później, a to co nagrywamy teraz poleci w poniedziałek, ale właśnie wtedy chwaliliśmy napisy i wtedy gdy o tym mówiliśmy ja sobie myślałem o niezniszczalnych, kurczę co to były za napisy, naprawdę pierwszy raz się spotkałem, żeby oficjalna ścieżka dialogowa polska była wulgarniejsza od oryginalnej. Tak, i to od samego początku, tam jest jakiś taki... Ta pierwsza scena, jak oni lecą helikopterem, żeby odbić Snipes'a, to ja nie pamiętam, co mówi Stallone, ale na pewno nie mówi nic wulgarnego, szczególnie, że mamy tam Tak, tą a w napisie jest, Aha, dajemy na pełnej... Lecimy na pełnej... No, i <głos> <głos> takie naprawdę no, jest. Na pełnej pani na. K. <głos> jak z rynsztokowych napisów. To jest coś, co, gdyby ktoś w internecie takie napisy umieścił, to by został skrytykowany. No mocno. I później też jeszcze kilka razy. Właśnie jest, oni mówią shit, a po polsku mamy jakieś haczy, inne inne wulgaryzmy. Tak, i to jest film pg 13 <głos> No to, to jest właśnie. No, Strasznie nietypowe, bo zwykle to, to działa odwrotnie. Zwykle jest fakiu, a, a po polsku mamy weź się i stąd, nie? Albo tak. inne tego typu stwierdzenia. Także dziwne, dziwne tłumaczenie polskie. I jeszcze z takich ciekawostek w ostatniej sekwencji filmu pojawia się wątek homoseksualny. Taka scena, która sugeruje, że Jet, Lee i Schwarzenegger bodajże mają się ku sobie. I Poważnie? Nie zauważyłeś tego? tak średnio, ale oni średnio tak pamiętać. jak gdyby się przytulają czy coś, podchodzi do nich staj i właśnie nawet się rzuca im jakiś taki ironiczny tekst, tak nie pamiętam coś chyba, czy może sobie wynają jakiś pokój dla siebie, tak, prywatnie, a oni, że już to zrobiliśmy, coś takiego. Że na pewno chodziło o to, że oni mają się ku sobie, tak? Kurczę, no ja myślałem, że to bardziej chyba taki, a zresztą nieważne, no. Ale wiesz, co jest Dobra, najzabawniejsze? Bo właśnie jak zrobiłem sobie taki mały research już po seansie i po prostu wpisałem tam niezniszczalni 3, expendables 3 w Google, to w serwisach popkulturowych prawie nikt o tym nie wspomina, albo tak na marginesie właśnie, jako ciekawostka, ale za to The Guardian, The Telegram, The Independent, wszystkie takie poważne pisma. Pisały o tym po prostu długie artykuły, że film <laughs> propaguje właśnie homoseksualizm i coś tam. Po prostu nawet nie zauważyłeś co za czasy jeżeli, jeżeli zauważyłem to potraktowałem to jako żart a... znaczy oni się wypowiedzieli, że to miało tak wyglądać i że właśnie taka sugestia, że niby coś ten teges, ale no po prostu zrobiła się z tego niezła afera i to w takiej piasie poważnej znaczy mi się w ogóle ta ostatnia scena w knajpie podobała y... ona była w stylu tych właśnie jedynki dwójki, nie? No tylko, że tutaj było takie dotarcie ostateczne tych dwóch ekip, że młodzi ze starymi teraz już, już że już to gra wszystko, już, już trybi, już jest dobrze. I, I dużo żartów było i w tej ostatniej to było takie właśnie okej. Okay. Dokładnie tak i niestety ten film zarobił słabiej niż poprzednie i nawet była afera właśnie, nie że tam jakiś producent chce oskarżać 10 milionów piratów o to, że właśnie pobrali film nielegalnie, bo on jakoś wyciekł wcześniej też. Tak, bo on zarobił słabiej, no bo była ta cała afera z tym, że on miesiąc wcześniej wyciekł w w wersji skończonej, w, w jakości DVD, także mm -hmm. y, no, bo, bo, bo filmy nieraz wyciekają wcześniej, ale to są często z niedokończonymi efektami, a tutaj był finalny produkt. O, oni próbowali kręcić na początku, że to będzie coś zmieniane, ale y, także to było oczywiste, że ten film będzie klapą finansową. Ja akurat czekałem na kino, nie obejrzałem tego wcześniej. No ja też, ale właśnie... Ś ściągnąłem dopiero po kinie, a teraz jak niedługo ma wyjść, jak ma być premiera, to już sobie kupię, bo nie obejrzałem jeszcze drugi raz Pirata. Ale właśnie to jest smutne, bo tak sobie pomyślałem, że może jak się sprzeda trochę gorzej, to zauważam, że jednak... Stara koncepcja była lepsza, tak? A teraz nawet jeżeli się sprzedał słabiej, no to zwalą to tylko na te kopie nielegalne i boję się trochę o tę czwartą część właśnie. Ale niby cały czas mówią, że wyciągnęli wnioski, że w dwójce ma być mniej bohaterów, że ma w być no, <śmiech> że w czwórce ma być mniej bohaterów, że każdy z nich ma mieć jakiś taki bardziej rozwinięty wątek, że, że będzie brutalniej że niby mają wrócić do, do podstawowych pomysłów. Także zakładając w ogóle, że ta czwórka powstanie, bo na razie jeszcze cały czas nie. Jest jest oficjalnie potwierdzona. No ja mam nadzieję, ja mam nadzieję, że powstanie... My tutaj trójkę skrytykowaliśmy, tak już podsumowując na koniec, ale to i tak jest y, dla mnie film świetny. Ja mam wiele ale do niego, ale tak jak powiedziałem na początku, ja jestem kompletnie zatracony w tej serii i i trójeczka też jest dla mnie czymś, co oglądało mi się przyjemnie. Tylko po prostu no, powinna być zrobiona inaczej. Dzisiaj sobie pozwoliłem skrytykować kilka elementów, ale tak czy siak ja się cieszę, że ta trójka powstała. Nawet, nawet taka. No, gdybym miał do wyboru, żeby nie powstała w ogóle, a powstała taka, to, to się i tak cieszę. No to ja no jestem ciut bardziej krytyczny, bo jednak jedynka i dwójka to były takie powiedzmy, w skali od 1 do 6 piątki, a pod niektórymi aspektami nawet szóstki, a ta trójka, no to jest taka czworeczka u mnie bardziej, tak? I no po prostu też bardziej przez sentyment, tak bo myślę, że jeżeli ktoś nie oglądał tych filmów w dzieciństwie z jakiegoś powodu, nie wiem, nie żył wtedy, czy po prostu nie oglądał tego. Nie widomy może był, nie wiem. Tak, nie wiem, telewizora nie miał, czy coś. Nawet jak nie miał telewizora, w tamtych czasach się opowiadało filmy. No to ja też. wiele filmów obejrzałem najpierw w wyobraźni, takie to były czasy. Ale myślę, że jeżeli po prostu ktoś nie miał z tym kontaktu, to ja tak mu się nie spodoba, bo uznasz że to jest słabe, tak nie zrozumie dowcipów, nie nakręci się na tę końcową rozwałkę i no nic mu się nie spodoba, ale jeżeli ktoś jest choć małym fanem tego kina, to powinien jednak go nadrobić, tak? No po, nawet nie powinien, no, obowiązek, no nie ma innej opcji. No. Tak jest, a gdyby powstała czwórka, ma, mam nadzieję, że powstanie, mam nadzieję, że już niedługo jakieś dostaniemy konkrety, to masz jakieś takie twarze, które chciałbyś zobaczyć w czwórce? Szczerze mówiąc, pierwszy problem ze mną polega na tym, że ja nie pamiętam nazwisk większości tych aktorów. A, a, po prostu, po prostu musiałbym zrobić sobie jakiś research po filmach, który jakoś tam kojarzę i wypisać sobie nazwiska. Ale szczerze mówiąc, ja bym chętnie Sigala zobaczył, bo ja się, wychowałem na filmach właśnie głównie Wandama, Slaya, Schwarzenegera i Sigala. Z nim tam też był jakiś problem. Nie, nie wiem jaki e, dokładnie. Ale to nie czy, chodziło. Ze studiem, czy... Nie, nie, to chodziło o Wandamę chyba, bo przecież Sigal z Wandamę się niezbyt lubili. Aha. No, bo i przeważę. nie chcieli zagrać w tym samym filmie dlatego bo Seagal miał być w dwójce ale że Van Damme poszedł do dwójki no to Sigal chyba wtedy odmówił Bo że Seagal wiesz jak wygląda teraz nie? ale takiego obosa A... jakiegoś czy znaczy, on tak zagrać. wygląda, ale on nadal przecież kręci filmy nawet ostatnio kręcił w Warszawie jakieś swoje filmy to już jest jego reżyseria, jego scenariusz, jego produkcja ale to się... Wiem, że to brzmi strasznie, bo te filmy są okrutnie złe, ale to się da nadal oglądać. I, na no przy... i poza tym jest to jakaś ikona, więc, więc powinna się pojawić. No dużo, dużo, dużo szybciej niż, niż jakiś no-name ze zmierzchu. Tak, i gdyby poszli znowu w chłomak, to mogliby w sumie Jackie Hanna wziąć. Nie, ale o nim jest powiedziane, że o nim już było coś mówione, że on w czwórce wystąpi. No właśnie, w... więc mam nadzieję, że... Z tym, że ja nie jestem jakimś fanem jego i mm, szczególnie, że to by się już za bardzo gryzło, moim zdaniem, z Jetem Lee, więc, więc jeżeli by był Jackie Chan, to na pewno by Lee już albo byłby znów rola marginalna, albo w ogóle by go nie było. Ale może akurat by to jakoś zgrali ze sobą jako jakiś, nie wiem, konflikt czy coś Potem tym. Hanna Myślisz, można że, na wiele sposobów parodiować. Dwóch małych Azjatów, to... No trochę się już ją wiekiem. To, to by było zbyt mylące. <laughs> no Właśnie nawet na tej zasadzie, tak? O, ej, no to by się sprawdziło, myślę. Ja tak jak ty też mam problem z przypomnieniem sobie nazwisk i też często mam problem w ogóle z przypomnieniem sobie niektórych postaci, bo wydaje mi się, że tu już wszyscy zostali wyciągnięci, ale tak jak powiedziałem, chciałbym zobaczyć Michaela Dudikoffa i chciałbym zobaczyć Yanga. Tych dwóch chciałbym w tej serii zobaczyć. No, byłbym zaszczerze mówiąc. Nie wiem nawet jak w tej chwili wygląda Dudikoff. On raczej się chyba nie zestarzał jakoś strasznie, ale Yang wygląda dobrze. Jak się go przegoogluje, to, to cały czas trzyma formę. I to myślę tym akcentem zakończymy dzisiejszy podcast. Miejmy nadzieję, że niedługo mm, usłyszymy coś więcej o kolejnej części. Mam nadzieję, że nie wyszło to chaotycznie, chociaż wydaje mi się, że wyszło. <laughs> Ale mam nadzieję, że da się tego słuchać. E, dziękujemy za uwagę. Wyszło dłużej niż planowaliśmy. E, Dziękuję za rozmowę. <laughs> Ja również Tobie dziękuję i Wam, że dotrwaliście do końca. No i co, czekamy na Niezniszczalnych Cztery. Tak jest, jak na zbawienie. Do usłyszenia. Cześć. Cześć.